Oni myślą, moi rodzice, wszyscy myślą, że oni mi coś narzucą, że, e, że mi próbują coś wywalić, tak? coś wpoić, tak? oni mi wpoili dużo, wpoili dużo, tak. ale ja mam swój, swój sposób na nich też, e, tego typu, że ja oczywiście im tego nie powiem, bo jak powiem, to wiem, że się wszystko skończy, tak? że Dopóki ja nie mówię, dopóki ja siedzę cicho i ta technika funkcjonuje, że ja po prostu nie mówię, bo jak nie mówię, to oni nie wiedzą, a jak nie wiedzą, to dają spokój. Tak. Także tutaj jest na zasadzie też takiej, że jak oni będą mi, będzie mi ktoś wmuszał, tak, że ja nie mam tego lubić, albo tamtego lubić i snuć te swoje teorie, a wiesz, że ta muzyka to jest taka, albo taka, albo na przykład ktoś inny ci powie, że jest taka, albo taka i słuchaj, ja tego nie będę słuchał, słuchaj. Ja, ja tego nie będę słuchał, ty mnie nie oceniaj, nie narzucaj mi swoich racji, bo ja ich nie przyjmę. W tym konkretnym przypadku, tak? Jeśli ja nie chcę czegoś przyjąć, nie chcę czegoś przyjąć, to ja nie przyjmę. I może się świat walić, może się na mnie gniewać, mogą się na mnie te ludzie gniewać, obrażać tego, ale oni, oni nic nie wskurają. Nic. Bo jak ja w, w, na przykład ci ludzie, którzy po prostu nie drążą, tak? Ja mam, wsiadam tu, ci ludzie, którzy nie drążą i nie mówisz tego, yy, że jesteś za tym czy za tym, nie, nie po prostu nie chwalisz się, bo nie chcesz mieć później problemów, tak? że Jesteś za tym, czy nie jesteś za tym, czy masz tego, tylko tyle powielasz tych, yy, tych yy, racji ich, żeby oni myśleli, że to oni. Oni mają jakąś yy, w, bo na, oni mają jako taką pieczę, tak? Ale nie mają całkowitej pieczy nade mną, całkowitej takiej kontroli nade mną. Tak? Także nawet ja się tego nauczyłem, że po prostu jak ktoś nie chce, jak ja widzę, że ktoś się nie zgadza. I próbuje narzucić narzucić te racje, których ja nie, nie akceptuję. Ja mam inne zdanie. I nie akceptuję. Ja mam prawo mieć swoje zdanie w pewnym już wieku, tak? Ty, ty mi możesz mówić różne teorie, tam co tam słyszysz, czy to słyszysz w internecie, czy to słyszysz gdzieś tam. Ty mi tego nie narzucisz i nie... w tym elemencie mnie nie ustawisz, tak? Nie, nie tego. Bo ja Ci nie mówię. A jak ja Ci nie mówię, to ja mam spokój. I ja mogę to ukrywać nawet do końca, jeżeli mi to będzie pasować. Jeśli wiem, że... że jak ja powiem, Jakie są konsekwencje tego, że ja powiem, tak, że on później mówi, że nie mogę zabronić tego, czy tamtego, czy tego. Ona mi różne rzeczy tłumaczyła tego typu, tak. Chcesz mieć później problemy, albo chcesz mieć tego, nie? Mówiłam taki jest, kurde, nie mówię, nie do życia ten ojciec czasem naprawdę, ma te swoje racje i tak dalej. Ja, ja często właśnie z mamą, może nie wiem, że się wspiera. ona wie, tak, że ja nie jestem z takich, że ja mnie już nie urobi. Że ja jestem w stanie ukrywać za wszelką swoją cenę, czyli za takie, takie, wiecie co, ukrywać, takie, znaczy może nie za wszelką cenę, tylko na tyle ukrywać, żeby mieć spokój. Żeby później było komentarzy, żeby później nie było gadania, żeby później nie było nie wiadomo czego, pretensji czy coś. Niech oni myślą, niech ojciec myśli, że to, że to jego wartości zwyciężyły. Że to jego wychowanie dało coś w pewnym elemencie, tak? Ale to nie jest cała prawda. To nie jest cała prawda i to nigdy nie będzie... Ja nigdy się nie... Nawet chociażbym nie wiadomo co mi się działo, ja tego nie powiem. Ja mogę powiedzieć tylko tą część. Za czym jest, za, Co jest w stanie zaakceptować, to ja to, to mogę im powiedzieć, ale wszystkiego im nie powiem. Czyli na zasadzie jest to takie, takiego ukrywania, Troszeczkę za wszelką cenę, z tego względu, że jak y, wiem, że ktoś tego że czegoś nie akceptuje, znam już jego charakter i wiem, że jak powiem to, powiem w kontekście, no nie wiem w jakim tam kontekście, ale wiem, że jak powiem, że jest tym lubię tą muzykę albo to, i on mi w znaleźć morały, że znaczy, no, mu nie morały gadki, że a ta muzyka taka, taka, tego i szarp i tego. Mi to nie jest potrzebne. Mi to nie jest potrzebne z tego względu, że ja jestem otwarty. Otwarty na różne rzeczy, i ty mi nie będziesz yy, narzucał, tak, swoich racji. To są twoje racje. Ktoś ci z twojej rodziny narzucił te racje, bo kiedyś były inne czasy, inni ludzie, itd. i tak dalej. Ci na narzucili to, tak. A dzisiaj nikt nikomu nic nie narzuca. No to też jest troszeczkę licho, bo w niektórych przypadkach, no naprawdę przydałoby się troszeczkę tego wychowania. Ale nie, żeby narzucać nie wiem, słuchaj takiej muzyki, bo ta jest, o Jezus, ta jest tam diabeł, diabeł i takie rzeczy, nie? Tak jak Łukasz na przykład gada, nie? Że tam zaraz, na przykład jak gadamy o Darku, to zaraz jest gadka, o Eny, tam szatany, diabły i tamtego. Ja tak nie myślę, ja, no, to jest dla mnie człowiek, wiecie co, odpowiedni, z odpowiednim charakterem i to nawet nie ma, nie ma dla mnie Znaczenia są, czy on tam był byłym, czy on się tam bawił w jakiś okultyzm, czy tego na szczęście zrezygnował, bo to ściąga bardzo e, negatywne konsekwencje w większości e, w tych przypadków, w których właśnie co tak się wkręcają. No dobrze, że on przestał się w to pręcać, wkręcił się w gołe babki, to już troszeczkę lepsze, bo, bo naprawdę z tym to też troszeczkę tam była przeginka, nie? ale dobrze, że on ten... I on też jest neutralny w charakterze. On na przykład lubi tą muzykę, czy lubi ten... czy ten nie wiem, tam Linkin Park może nie, ale tego Kostel Herrera, Metallica. Tego. On, on sobie sam, sam sobie wybrał i z tego się trzyma, tak? I, i mi te, ty też nie będziesz mi, wiecie co, nie będziesz mi czegoś takiego robił. Ja część siebie tak wypluję. Powiem. Ale nie wszystko powiem, tak? Żebyś mnie później oceniał. Później mi narzucał, później ja musiał tego wysłuchiwać. Ja rozumiem, bądź szczery, ale z niektórymi ludźmi nie idzie być szczerym. Bo wiesz jakie są konsekwencje, jak to powiesz, tak? Że on ci później będzie yy, robił gadki, że będziesz musiał tego wysłuchiwać, że będzie poniżanie, brak zrozumienia, czy cokolwiek, będzie wyzywał, coś takiego. Po co mi to? Ja to wolę ukryć. Ja to wolę ukryć, ja to wolę nie mówić. Ja to wolę w ogóle nie, nie wysypywać na świat dzienne i w ogóle nie mówić tak o takich rzeczach, tak? Także tutaj mówię, ojciec mu się wydaje, że mnie wychował, że mnie narzucił, tak? Coś, jakieś tam, jakieś wartości mnie nauczył, tak? Ale nie narzucił mi żadnych wartości. I nie jest już w stanie narzucić żadnych już wartości. Kiedyś, jak za dzieciaka byłem, Byłem, wiadomo, u dzieciakiem, tak, to on mógł mi wszystko tam powiedzieć, wszystko mi narzucić, ustawić mnie w jakiś tam sposób, a teraz już nie może. Teraz nawet, jeśli by mógł, tak, to nawet jeśli, jeżeli on może, tak, ja wiem, że on się na to nie zgodzi, to wiem później jakie będą konsekwencje. Więc ja wiem też jak się zachować, jak postąpić, żeby nie mieć później problemów, czyli udawać, że, że mi się to podoba, robić ko kogoś właśnie w konia, robić pod kogoś, tak, jakieś zachowanie, jakieś dobra, dobra, tato, dobra, ja też się tam z Tobą zgadzam, czy tam co, nie, jakieś takie, te, nie. Ale w ogóle się nie zgadzam, w większości naprawdę przypadków, i on by się naprawdę zdziwił, tak, on by się zdziwił także nic. Jak ja bym miał to wszystko wypluć, yy, czy te grzeczne moje postępowanie, co lubię, na przykład w przypadku porno, czy erotyki, czy porno, czy coś takiego jakie odjazdy lubię, jakie, jakie mam odchylenia od normy, tak? I co lubię, co mnie kręci, no to oni by mnie, nie wiem, wywalili znaczy nie wywalili, bo nie jestem, żebym gejem, nic takiego ale te odchylenia też bym miał zaraz teoreiki, nie wiadomo, te, dlatego też tego nie mówię, tak? On naprawdę ja nie, nie chcę mówić, nie chcę Yy, nie chcę wypluwać to na światło dzienne, bo ja nie chcę oceniania. Ja nie chcę oceniania, mi to ocenianie nie jest potrzebne. I jak wiem, że mi nie jest potrzebne, to ja się nie będę wychylał, potrafię to ukryć, potrafię to schować i trzymać to w sobie, tak? Kupę, kupę czasu. Kuff, nawet fiu, trzymać to do końca i nie mówić całej prawdy. Bo naprawdę z niektórymi ludźmi nie, no nie idzie powiedzieć im prawdy tak w stu procentach, tak? Także to tak będzie, jest i będzie i tak będzie do końca, nieprawdopodobnie. Ja wiadomo, że część, część prawdy powiem, tej, co w miarę mogą jeszcze zaakceptować, ale tej, co nie akceptują, ja nigdy jej nie powiem. Nigdy jej nie powiem, chociażby mnie zmuszali, czy co tam, ja nigdy tego nie powiem, tak? Także taki jestem, taki właśnie jestem, a nie taki, że... Oni myślą, że mnie tak ustawili, że tak mnie do końca wychowali, że mi coś narzucą, tak? że już w tym wieku mi coś narzucą, że ja mam tak czynić, że, że to, to, to jest dobre i będą mi po prostu kryteria wybierać, co jest dobre, a co złe. Ja już sam decyduję nie? w tym sensie.